Jest siódma. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. aktualności Jedynki zapraszam. Monika Gniewaszewska. Śmiertelna strzelanina w Bystrzyce Kłockiej w rękach policji i sprawca trwa obława na pozostałych jej uczestników. W tej chwili my działamy intensywnie, aby zostali oni zatrzymani. Bez ciszy wyborczej w ostatnim dniu przed wyborem Węgrów niezależne sondaże dają prounijnej tiszy dużą przewagę nad prorosyjskim Wiktorem Orbanem. Fragment rakiety w ogródku na miejscu żandarmeria wojskowa na Lubelszczyźnie obiekt znalazł właściciel posesji. W rękach policji jest już mężczyzna, który oddać się miał śmiertelne strzały zabijając 26-latka w Bystrzycy Kłodzkiej. Do tragicznych wydarzeń doszło wieczorem. Trwa obława, mówił w TVP Info Przemysław Ratajczyk z komendy we Wrocławiu. To ma charakter kryminalny, uczestniczyły w nim cztery osoby. Jedna z nich użyła broni palnej, oddając kilka strzałów. Niestety postrzelony został 26-letni mężczyzna, który w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. Policjanci zidentyfikowali tego sprawcę, został on zatrzymany. Zidentyfikowanych również mamy pozostałych dwóch uczestników tego zdarzenia. W tej chwili działamy intensywnie, aby zostali oni zatrzymani. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci pod nadzorem prokuratury. Policja nie chce udzielać informacji o motywach sprawców. Ze wsparciem prezydenta USA, a także polskich prawicowych polityków, w tym prezydenta Karola Nawrockiego, toczy się kampania wyborcza premiera Wiktora Orbana. Budzi kontrowersje, bo to najbardziej proputinowski polityk w Unii. Sobota jest ostatnim dniem kampanii wyborczej przed jutrzejszymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Sondaże dają duże szanse na wygraną rywalowi Orbana, prounijnej partii Tisza Petra Madżara.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 Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. A w radiowej za jutro specjalna audycja w związku z wyborami na Węgrzech, na którą oczywiście zapraszamy. Chcą przystąpić do orzekania. Przeszli do Trybunału Konstytucyjnego. Szóstka wybranych w połowie marca sędziów stawiła się wczoraj w siedzibie instytucji. Ale gabinety dostali tylko, dostała tylko dwójka. Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek. Wcześniej złożyli ślubowania w Pałacu Prezydenckim. Pozostałych czworo ślubowało w Sejmie i dlatego według prezesa Trybunału nie mogą oni objąć swoich stanowisk. Liczą jednak, że Bogdan Święczkowski dopuści ich do pracy. Złożyliśmy pismo w tej sprawie, powiedziała sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Nie będziemy składać poniedziałek pozwu do sądu pracy, dlatego że zakładamy, że pan prezes wykona tą czynność i albo nas dopuści do pracy, albo nam odpowie na to pismo. Prezes Trybunału otrzymał też podpisany akt ślubowania wraz z dokumentem potwierdzającym, że został złożony wobec Prezydenta. Ale Karola Nawrockiego w Sejmie nie było, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Kmita. Chyba wszyscy dzisiaj mają świadomość, że to nie jest działanie zgodne z prawem i na pewno o praworządności mowy tutaj być nie mogło. Sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło w Sejmie ślubowanie wobec Prezydenta w jego nieobecności. Tego aktu nie uznaje Kancelaria Prezydenta. Jej szef Zbigniew Bogucki stwierdził, że w Trybunale nadal jest 11 sędziów i 4 antysędziów. To są aktualności jedynki. O większej liczbie żołnierzy rezerwy w polskiej armii niż planowane 200 tysięcy mówi wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek wziął udział w mianowaniu podoficerów po kursie szkolenia kadr rezerwy w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Z 22 żołnierzy, którzy rozpoczęli kurs na pierwszy stopień podoficerski dla rezerwy ukończyła go zaledwie połowa. Stanisław Wziątek powiedział, że polska armia musi rosnąć liczebnie.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 Fragment rakiety znalazł na terenie sadu jego gospodarz na Lubelszczyźnie w miejscowości Jarosławiec. Od razu pracę rozpoczęła ekipa z żandarmerii wojskowej, mówi jej rzecznik Damian Stanula. Dokonanie oględzin samego przedmiotu, dokonanie przeszukań ewentualnego terenu w pobliżu, czy nie występują podobne przedmioty, jak również przesłuchanie świadków. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że to niewielki fragment rakiety użytej do zwalczania rosyjskich dronów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną we wrześniu ubiegłego roku. To było aktualności programu pierwszego polskiego radia. W mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Polskie tenisistki przegrywają w Gliwicach z Ukrainą 0-2 do 2 po pierwszym dniu meczu, którego stawką jest awans do finałowego turnieju o puchar Billie Jean King. tu uległa Marcie Kostiuk. No, nie zagrałam w ogóle aż, aż tak dobrze, żeby gdzieś tam tutaj e, naprawdę Marcie sprawdzić ogromne problemy. Jest mi bardzo przykro. No i mam nadzieję, że, że uda nam się mimo wszystko jeszcze zdobyć punkt jeszcze dalej będziemy mieć szansę. Katarzyna Kawa przegrała z Eriną Switoliną w Gliwicach. Nie ma najlepszej polskiej tenisistki Igi Świątek, a dziś dokończenie rywalizacji. W piłkarskiej ekstraklasie 28 kolejka. Wczoraj Wisła Płock pokonała Lechę Gdańsk 1 do zera, a Korona Kielce zremisowała z Jagiellonią Białystok 1 do 1, mówi trener kieleckiej drużyny Jacek Zieli. Trochę niedosytu jest z naszej strony, bo daliśmy więcej możliwości ku temu, żeby zainkasować trzy punkty, skoro w meczu z Jagielloniem oddaje się 21 strzałów na bramkę. Okej, okay, z tego pięć celnych, ale uważam, że zagraliśmy dobry mecz. Brakło nam jednak tej kropki na D, czyli tego, co w piłce jest najważniejsze. Przed meczami minutą ciszy uczczono pamięć Jacka Magiery. Były zawodnik trenera, ostatnio asystent selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana zmarł wczoraj rano w wieku 49 lat. Prawdę powiedziawszy, futbol to szedł dzisiaj na torboczny, bo w obliczu tej tragedii śmierci Jacka Magiery, no to ja jeszcze do tej pory jestem głęboko poruszony. Straciliśmy porządnego, dobrego człowieka i dobrego trenera. Świętej pamięci trener Jacek Magiera mi osobiście był bardzo bliski. Bardzo to jest też trudny dla mnie moment. Żegnaj Jacku i spoczywaj w pokoju. Mówili po wczorajszym meczu w Kielcach trenerzy Jacek Zieliński i Adrian Siemieniec. Porażki gospodarzy we wczorajszych spotkaniach 26. kolejki Ekstraklasy. Koszykarze MKS Dąbrowa Górnicza uległ Arce Gdynia, a twarde pierniki torni przegrały z dzikami Warszawa. Liderem jest King Szczecin. Polscy hokeiści wygrali na wyjeździe z Litwą 3-1. do 1. Dziś drugi mecz obu zespołów, które przygotowują się do majowych Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Ponownie o sporcie tuż po ósmej.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 przed nami dość pochmurny dzień, ale będą też przejaśnienia i słońce, zwłaszcza na północy. Na wschodzie kraju z kolei możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna to od 7 do 9 stopni na południu i wschodzie, 11-13 na zachodzie i lokalnie na południu. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1004 hektopaskale. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.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 Partnerem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego. Reklama. Autopromocja. Radio.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 Nic tu po mnie skoro lepiej wiesz niż ja Więc idę w swoją stronę Nie przestanę zaskakiwać siebie sam Nieważne jakie wieści dla mnie masz Nie mówisz mi, że świat ma dla mnie lepszy plan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 Michał Szczygieł, nic tu po mnie, to ja jeszcze trochę zostanę. Co najmniej do dziewiątej. Wolny? Wolny. No gdzie? Na Słoneczną pięć? Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje. A powiedział pan, że jest pan wolny? A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię. Wolna sobota z jedynką. Sobota świąteczna, a jakże, bo dziś ogólnopolski dzień radia i ja w taki dzień pytam Państwa trochę przekornie, a gdyby tak trzeba było spędzić dzień bez radia? Gdyby był dzień bez radia, to bym go uznał tak jak ten dzień z filmu The Day After, że już nie ma nic. Pozdrawiam, oby trwało radio. Jedno. Brasz mnie zmroziło, panie Jacku, na myśl, że taki scenariusz filmowy mógłby się ziścić, oby nigdy. 22 139 22, 02. Czy wyobrażają sobie państwo dzień bez radia? Proszę dzwonić. Dzień bez radia? No way, żadna ustawa tego nie może przewidzieć. Ja się urodziłam przy muzyce z jedynki, a jestem tylko 5 dni młodsza od redaktora Wydrycha. Więc wiem co mówię, kolejnych stu lat życzę, pisze do nas pani Katarzyna, no nie zamierzam nawet dyskutować z tak doświadczoną słuchaczką i pani Katarzynie z Iwna w takim razie wysyłam dzisiaj pierwsze upominki od radiowej jedynki. Kolejne czekają za najlepsze, najstraszniejsze albo najzabawniejsze smsy o tym jak wyglądałby Państwa Dzień Bez Radia, czy w ogóle taki scenariusz Państwo dopuszczają do swoich myśli, wszystko po to, żebyśmy je przeanalizowali i właśnie takich scenariuszy uniknęli po prostu. SMS-y proszę wysyłać pod 71151 151, a za te najlepsze właśnie mam prezenty niespodzianki od programu pierwszego Polskiego Radia. A wspomniany redaktor Wydrych i wielu innych dziennikarzy radiowej Jedynki to już w poniedziałek ruszą w Polskę. Rozpoczynamy taką wielką podróż Jedynka rusza w Polskę. Bez Państwa nazby nie było, a będziemy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To będzie audycja z Kasprowego Wierchu. A ja z okazji urodzin zapraszam Państwa nad morze. Z okazji naszych setnych urodzin rzecz jasna, te będziemy świętować już za tydzień. 18 kwietnia program pierwszy skończy równe 100 lat. I z tej okazji przez cały najbliższy tydzień będzie można nas spotkać w wielu miejscach. Od morza do samiśkich tater. Szczegóły będą już za chwilę. Zajrzymy też w tej godzinie Miejsca, do których nawet dziennikarze na co dzień nie mają wstępu. Dzień dobry, rozdzielnia. To jest takie ciekawe miejsce, o którym się mówi, że jest z sercem radia. Nie wyobrażam sobie, że taki budynek jest duży. Na wycieczkę po radiowych kulisach też zabiorę Państwa za chwilę. I czekam na telefony z okazji dnia radia 22 139 22:139:2202, na smsy pod 71 151 i na komentarze na naszym Facebooku. I bardzo się cieszę, że spędzamy razem ten poranek. Jezu, jak ja się cieszę! Patryk Michalski, dzień dobry ponownie. Jezu, ja się cieszę z tych krótkich strzeszeń, kiedy wełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak wyściślej I wymyślać śmiało nowy plan I pięknie jest, skromnie bardzo jest Kiedy mija, tak jak wszystko Lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i mam I pięknie jest, i skromnie bardzo jest Kiedy mija, tak jak wszystko Kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć, trochę jak wyściś i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nie skromnie bardzo jest. Dzień dobry, przede wszystkim najlepsze życzenia w dniu Waszego święta. Moim życzeniem dla was jest przede wszystkim trwajcie. Nie mam skłonności do nałogów. Ale jestem od radia uzależniona. Od wielu lat pierwszą czynnością, kiedy zaczynam dzień, jest włączenie radia. Nie wyobrażam sobie dnia bez radia. Pięknego dnia i wielu, wielu dni. Dzień Radia w Jedynce I uwielbiam takie okazje. Przyznam Państwu, kiedy możemy się usłyszeć, usłyszeć tyle pięknych słów też od Państwa, no ale te życzenia też należą się Państwu, bo przecież bez was nie ma nas to takie oczywiste, może trochę wyświechtane, ale trzeba to podkreślać szczególnie przy takich okazjach. Przy okazji tego dzisiejszego święta wszystkich tych, którzy nie wyobrażają sobie właśnie dnia bez dźwięku z eteru, mikrofony, fale radiowe i emocje zamknięte w głosach. Tak można w skrócie powiedzieć o tym, czym jest radio, które dzisiaj ma swój dzień Polski Dzień, ustanowiony na pamiątkę uchwalenia 11 kwietnia 1923 roku wytycznych do ustawy radiotelegraficznej, czyli dokumentu, który był takim krokiem milowym w całym procesie powstawania polskiej radiofonii. No i tak się pięknie składa w tym roku, tak, nas kalendarz, tak nam kalendarz pięknie to ułożył, że w Dzień Radia my rozpoczynamy też wspaniały urodzinowy tydzień, bo dokładnie za tydzień z kolei i będziemy świętować setne urodziny programu Pierwszego Polskiego Radia. A z okazji tego wyjątkowego jubileuszu już w poniedziałek opuścimy to nasze piękne radiowe studio, z którego teraz do Państwa mówię, na warszawskim Mokotowie i ruszamy w Polskę. Więcej o tym powie Państwu Izabela Kostyszyn. Radio towarzyszy nam w drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Jest szybkie i bliskie, mówią słuchacze. Przyjemniej, weselej. To już gra muzyka, jest to jakoś, coś się dzieje w domu, nie jest cicho. Towarzysz dnia. Mhm. Wyobraża pan sobie dzień bez radia? Nie, bo jeżdżę samochodem i zawsze gra radio, a w domu również. Radio to dla jednych muzyczna niespodzianka. Lubię radio za wybór piosenek spontaniczny, że nie muszę decydować sama i podsuwam mi kawałki, których nie znam, na które mogę się otworzyć. Czyli zaskakuje. Tak, tak. Dla innych to codzienne źródło informacji. Za co pan lubi radio? Obiektywne informacje, przynajmniej jeżeli chodzi o jedynkę. Poza tym dobra muzyka, ciekawe informacje, ciekawe przedstawione. Generalnie miło się spędza czas z audycją radio słuchając cały czas w tle. Nie ma w Polsce osoby, która nie słyszała jedynki. Dziś Dzień Radia, a już za tydzień program Pierwszy Polskiego Radia świętuje swoje stulecie. Z tej okazji na antenie pojawią się specjalne audycje. I tak już w poniedziałek... Daniel Wydrych poprowadzi specjalne wydanie sygnałów dnia z dworca centralnego w Warszawie. Rozpoczynamy taką wielką podróż. Jedynka rusza w Polskę z okazji swoich setnych urodzin i właśnie na początek ten pierwszy przystanek to serce polskiej kolei, czyli dworzec centralny w Warszawie. Już teraz zapraszamy. Będzie mnóstwo niespodzianek. Będą goście, będą jedynkowe gadżety. Będę także ja, Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. Będzie można poprowadzić wspólnie sygnały dnia razem z nami będzie się działo. Sygnał dnia pod hasłem Pociąg do Jedynki. We wtorek audycja Cztery Pory Roku od dziewiątej do dwunastej będzie nadawana z Kasprowego Wierchu zapowiada Roman Czejarek. To będzie audycja z Kasprowego Wierchu razem z zespołem Trybunie Tutki, który będzie mi towarzyszył przez trzy godziny, ale tak naprawdę to będzie audycja o górach o góralach i o kolejce. No i teraz uwaga, ta kolejka na Kasprowy Wierk ma bardzo dużo wspólnego z początkami Polskiego Radia, bo jak Polskie Radio powstawało 100 lat temu, to nikt nie wierzył w sukces. Niektórzy trochę to zlekceważyli, potem się okazało, że to jest mega biznes i fajna rzecz. Tak samo było z kolejką na Kasprowy Wierk, z koleją Linową. E eee, to jest bez sensu, a potem wszyscy chcieli się do tego podłączyć tak jak z radiem, więc razem to zrobimy. W środę, 15 kwietnia nadamy program W samopołudnie na żywo z Krakowa. Miejsce nie jest przypadkowe, przypomina prowadzący program Karol Surówka. Miejsce oczywiście nieprzypadkowe, dlatego, że program W samopołudnie zawsze zaczynamy od hejnału z Wieży Mariackiej. Ten hejnał przy okazji jest też najstarszą audycją nadawaną w polskim radiu. Dlatego też nasz reporter Patryk Michalski będzie na górze, na Wieży Mariackiej i będzie rozmawiał z hejnał Listami, którzy przy okazji też są najstarszymi w Polsce radiowcami. W czwartek, 16 kwietnia, Ekspres Jedynki będzie nadawany z nadmorza. A ja z okazji urodzin zapraszam Państwa nad morze. Mówi Karolina Rożej, prowadząca Ekspres Jedynki. Będziemy w Sopocie, więc bardzo Państwa proszę już teraz trzymać mocno kciuki za pogodę, najważniejszą przecież nad Bałtykiem. Mam nadzieję, że zjemy sobie razem i gofra, i rybkę, przejdziemy się plażą i molo, pozachwycamy się piękną sopocką architekturą, no i wpadnie do nas do audycji Tomek Lipiński opowie o swoim Sopocie, więc proszę już teraz sobie zapisać. Czwartek, 16 kwietnia, Ekspres Jedynki, od 16 do 18 prosto z Sopotu. W piątek, odbędzie się specjalne wydanie audycji Folder Ulubione. Program poprowadzą Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski. To urodzinowe wydanie poprowadzimy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Czekamy razem z naszymi gośćmi. Wśród nich m.in. muzyk Ralf Kamiński i aktorka Magdalena Cielecka. Ale to nie jest nasze ostatnie słowo w tej sprawie. Będziemy chcieli z Państwem się spotkać. Będziemy chcieli przywitać się i pożyczyć Państwu wszystkiego najlepszego. Bo umówmy się, że setka jedynki to przede wszystkim Państwo Święto bez Państwa. nazby nie było, a będziemy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Do usłyszenia i mam nadzieję, do zobaczenia. Punktem kulminacyjnym urodzin będzie spektakl muzyczny stulecia Wiek Radia. Pod batutą Łukasza Luka Rostkowskiego na żywo w sobotę 18 kwietnia o godzinie 17. Na scenie Studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Lutosławskiego spotkają się orkiestra z DJ-ami, piosenką i rapem. Koncert będzie transmitowany na żywo na antenie radiowej jedynki. Już dziś zapraszamy, a ja powiem szczerze, że nie mogę się doczekać. Tego wyjątkowego wydania magazynu w samo południe. Karol Surówka w środę będzie w Muzeum Manga w Krakowie, a ja Zwierzy Mariackiej zapowiem hejnał Zwierzy Mariackiej. No tego chyba jeszcze w radiowej jedynce przez całe 100 lat nie było, ale takie rzeczy, drodzy Państwo, tylko w programie pierwszym Polskiego Radia. I chociaż za tydzień stuknie nam setka, to dobrze się trzymamy, prawda? Dzień dobry. Ja cofnę z okazji stulecia Polskiego Radia i chciałem się podzielić takim spostrzeżeniem, ja mianowicie jak na 100 lat, to prowadzący jakiekolwiek audycje w tym radio, mają naprawdę bardzo młode głosy. I dla mnie to jest bardzo zastanawiające, ale jednocześnie żywię taką nadzieję, że ja jako słuchacz jedynki, tej stuletniej, no to też będę coś z tego miał, ponieważ jeżeli to działa na redaktorów, no to powinno działać też na słuchaczy. Z kolejnych 100 lat takimi samymi głosami i z taką samą werwą życzę. Panie Piotrze, to jest udowodnione przez naukowców już 100 lat temu. No jak to tak? Tylko co tydzień pani słucha radia, no państwo wręcz przeciwnie, nie wyobrażają sobie nawet godziny bez radia. Dzień dobry, Bogdan laureat, złotego serduszka z okazji 90-lecia Polskiego Radia, które było 10 lat temu. No już trochę nawet więcej niż 10 lat. Trudno mi wyobrazić sobie dzień, godzinę, poranek czy wieczór bez radia. Świetnie uczy, świetne audycje, wiadomości, no i muzyka. Życzę kolejnych 100 lat dla Polskiego Radia. No powiem Państwu, że dobrze, że w radiu nas nie widać, bo aż łezka mi się czasami wokół kręci, gdy mamy szczęście i zaszczyt słuchać takich słów od Państwa. 22 139 22 02. Czekam na więcej. I jako ten szczęściarz, który ma okazję widzieć to z drugiej strony też powiem Państwu, że mimo 13 lat pracy przed mikrofonem, to też mnie wciąż to fascynuje, że ja mówię teraz do... Pani, która robi sobie kawę w kuchni. Do pana, który przeciąga się może jeszcze w łóżku. I do państwa, tak, tak, właśnie do państwa, którzy jedziecie teraz z nami na weekendowe zakupy. Fascynuje mnie też to, jak program radiowy powstaje, jak nasz dzisiejszy realizator Miłosz Duda ogarnia te wszystkie guziczki na konsolecie, jak wydawca Henryk Szurbasz pięknie pilnuje porządku przy audycji, jak Iza Kostyszon odbiera Państwa telefony i je wycina na antenę. Kochani, też wielkie dzięki za Waszą pracę. No i z okazji tego y, dzisiejszego święta, czyli Ogólnopolskiego Dnia Radia, zabieramy Państwa teraz, Trochę za nasze radiowe kulisy. To jest zawsze najciekawsze. Zabiera, je, zabiera państwa za te kulisy Anna Zakrzewska. Na początek odwiedzimy miejsce, w którym tworzą się aktualności radiowej jedynki. Można? Dzień dobry. Dziś dyżur w Aktualnościach pełni Piotr Balasz i Anna Kowalczyk. Aniu, na czym polega praca serwisanta w Aktualnościach Jedynki? Redagujemy informacje, ustalamy kolejność, którą na antenie usłyszą słuchacze, a później to, co napisaliśmy, prezentujemy na antenie. Serwis w Jedynce trwa 5 minut, ale jego przygotowanie chyba jednak trochę dłużej. No to 50 minut, zdecydowanie dłużej. A które sytuacje przy przygotowywaniu wiadomości są najbardziej stresujące? Najbardziej stresujące są e, sytuacje, kiedy coś dzieje się tu i teraz i nie wiadomo, czy reporter zdąży z relacją, zdąży nam e, zesłać odpowiedni materiał. Wtedy ciśnienie odnosi wszystkim. Kawa e, jest już niepotrzebna. Sytuacja, tak jest, nie musimy już pić kawy. Dobrze, przerywnik drugi będzie po informacji o poszukiwaniach na Ukrainie. Gotowy serwis? Już złożony, jeszcze tylko prognoza pogody do doszlifowania i możemy iść do studia. Jest 13 Tu program pierwszy Polskiego Radia. Dziś jedną z osób, która jest odpowiedzialna za antenę jest Krzysztof. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Czy możesz pokrótce powiedzieć, do czego służą te wszystkie tutaj tak zwane suwaczki? Tutaj mamy poszczególne tory audio, to się tak nazywa. Tu są nasze mikrofony, które są na miejscu. Mamy też linie telefoniczne i to wszystko właśnie tutaj jako realizator muszę ze sobą pożenić, żeby zabrzmiało tak, jak brzmieć powinno. Ile tych guzików tutaj może być? Hu, Nie liczyłem tego nigdy. Ale kilkadziesiąt, jak nie kilkaset. Biorąc pod uwagę to, że każdy jeszcze może mieć po kilka funkcji, mamy jeszcze ekrany, które są klikalne, także jest co robić. Dzień dobry, rozdzielnia. Tak, oczywiście, zaraz będę łączył. Dziękuję za informację. Znajdujemy się w wyjątkowym miejscu, jakim jest rozdzielnia polskiego radia. Ze mną jest pan Bogdan. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to za miejsce? To, jest to takie ciekawe miejsce, o którym się mówi, że jest sercem radia. Jest to takie pomieszczenie, w którym wozy, filharmonie, stadiony sportowe, dziennikarze, z wszystkich programów. Mamy tu kilkanaście programów radiowych. Te linie z zewnątrz podajemy na bloki emisyjne realizatorowi na określoną linię, na stół. Trzeba e... odebrać? Słucham uprzejmie, ale jakby możemy się wstępnie mówić na Quantum 103. I o której wejście jest? Dobra, to ja tam skrusujesz na blok emisyjny. Dzięki. Także jak ktoś przychodzi do nas, to mówi, że takie mały Houston, dużo monitorów, dużo przełączników i tak No dalej. wygląda to jak centrum dowodzenia. No właśnie, no wtedy czuję to, że jest żywe radio i że jest w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie i ma tu swoje miejsce. Spacerując po korytarzach Polskiego Radia, co jakiś czas można się także natknąć na wycieczki osób, które przychodzą zobaczyć, jak wygląda radio od kulis. Ale zapytałem się, czy możemy tak się przejść. Śliznąć, że tak powiem, przez tą część techniczną studia, żebyście zobaczyli po prostu. Część techniczna jest bardzo nowoczesna w tym studiu, bo de facto to obsługiwane jest nie jedno studio, ale nawet dwa. No dobrze, chodźcie za mną. Jak się podoba radio od kulis? Co panią zaskoczyło? Duża sala do nagrań, teraz mała sala, studia. Nie wyobrażam sobie, że taki budynek jest duży. Jak dużo ale... ludzi pracuje? No i dużo ludzi, no i całość jest bardzo ciekawa. Automatyka, elektronika. Kiedyś to było na na tych taśmach, kasetach, a teraz to wszystko automatyczne. Całkiem inna praca. Przede wszystkim ta wasza praca, która jest bardzo trudna i przyznam, że nie odnalazłabym się w tym temacie. Bo ona jest taka bardzo wymagająca i to podziwiam głównie waszą pracę. I jak podobało się? No to w takim razie, drodzy państwo, niech to będzie tylko wstęp, bo więcej z radiowych kulis za tydzień w urodziny programu pierwszego polskiego radia. A jeśli państwo chcieliby też zobaczyć na własne oczy te nasze radiowe kulisy, to zdradzę państwu pewną tajemnicę. W tym roku taka możliwość chyba będzie w noc muzeów. 16 maja. Nie obiecuję, że będzie można zobaczyć to nasze Houston, czyli rozdzielnie, ale studio i nasze radiowe korytarze być może, być może, ale na razie o tym Dzisiaj natomiast Świętujemy Polski Dzień Radia Pod hasłem Radio Tu zaczyna się Twój dzień Dzień dobry Z radiem zasypiam Z radiową medynką się budzę tym medium technicznym I radiem i rowerem nigdzie się nie nudzę Dziękuję Radio i rower, zestaw idealny Często mówią państwo, że radiowa jedynka to dla was muzyka, informacje i ciekawe audycje. Mówisz, masz. 100 sekund polszczyzny. Doktor Agata Honcia i Małgorzata Tułowiecka. Dzisiaj powiemy o słowie, które współcześnie występuje tylko w jednym frazeologizmie chyba. Tak. Niewątpliwie tylko w jednym. Ręce w małdrzyk. To powiedzenie, ten frazologizm jest skróconą wersją innego. Buzia w ciup, ręce w małdrzyk. Bo proszę państwa, o małdrzyk chodzi właśnie. Tak. Co to są te ręce w małdrzyk? To są dłonie złożone na krzyż, trzymane blisko tułowia, tak na podołku, wewnętrzną stroną do siebie i dawniej miało to świadczyć o czyjejś skromności i układności. Cytat. Siadły panny na kanapie, ręce złożywszy w małdrzyk, a buzi w ciup, jak przystało na dobrze wychowane szlachcianki. Bo uważano, że właśnie takie skromne zachowanie, powściągliwość także w gestach jest wyrazem skromności, takiej ułożoności, dobrego wychowania. No i taka panna, która właśnie tak się zachowywała, skromnie, powściągliwie była dobrą kandydatką na posłuszną żonę. Ale to nam nie wyjaśnia, o co chodzi, co to jest małdrzyk. Słownik sprzed 60 lat, jako znaczenie przestarzałe, podaje serek z słodkiego mleka. I taki cytat jest, okupowano się żakom i młodzi, składając im do kobiałek jaja i małdrzyki, aby nie oblewali wodą. To pasuje chyba nawet na Wielkanoc. Na lany poniedziałek. No właśnie, tak, bo można się rzeczywiście też wykupić czymś. Taki w każdym razie kiedyś był y, zwyczaj. Te małdrzyki były właśnie takiej mniej więcej wielkości i takiego kształtu jak to, co się mieści pod dłońmi złożonymi na krzyż. No ale skąd w ogóle wzięło się to słowo małdrzyk? Jest to zapożyczenie prawdopodobnie niemieckie od wyrazu dawnego małdr. Ten wyraz małdr znaczył miarę zbożową, zdrobniale od małdru małdrzyk. I Małdrzykiem nazywano najpierw pewną liczbę serków. Tak jak Tuzin to jest pewna liczba czegoś tam. Tak Małdrzyk to było ileś tamtych serków i ponieważ tej miary już dzisiaj nie używamy i tych serów małdrzyków też raczej się dzisiaj nie produkuje, małdrzyk przetrwał jedynie we frazeologizmie, który, przypomnijmy, nazywa te ręce tak specyficznie ułożone, mające świadczyć o skromności dobrze wychowanej panny. Ja myślę, że ten frazeologizm też już właściwie chyba wyszedł z użycia. Tak, tak. Jedynka polskie radio. Ale radio absolutnie z użycia nie wyszło i nie wyjdzie, mam nadzieję, nawet w dobie podcastów, które przecież z roku na rok stają się coraz popularniejsze. Czy to konkurencja dla tradycyjnego radia, czy wręcz przeciwnie. Odpowiedzi poszukamy po tym kolejnym wielkim radiowym przeboju grupy Queen. A to wszystko. I rozmowa o radiu, i radiowe przeboje w radiowej jedynce z okazji Ogólnopolskiego Dnia Radia. love you, tak też Państwo pewnie mogą sobie podśpiewywać pod nosem w Ogólnopolski Dzień Radia. Radio. Tu zaczyna się Twój Dzień. Bo to też wolna sobota z jedynką, za 15 minut będzie ósma i tak się składa, że w tym roku Ogólnopolski Dzień Radia rozpoczyna obchody stulecia programu pierwszego Polskiego Radia. Z tej okazji znany rysownik Andrzej Rysuje wziął i narysował kilka promocyjnych grafik dla nas, dla dziennikarzy i dla państwa, dla słuchaczy oczywiście. I na jednej z nich, może już państwo ją nawet widzieli, w Samochodzie Nauki Jazdy odbywa się taki dialog. Od czego zaczynamy jazdę? od wrzucenia jedynki. Te obrazki można zobaczyć na naszym Facebooku i na Instagramie. A gdzie poza samochodem dziś słuchacze włączają jedynkę? A to nie, to cały czas w drodze, w domu, do pracy, w pracy, wszędzie na słuchawkach zawsze. Cały czas, cały czas musi lecić muzyka. Nie lubię świata otaczającego nas, więc, więc słuchawki ratują. Gdzie najbardziej lubią państwo słuchać radia? W samochodzie, bo tam przebywam 10 godzin dziennie jako kierowca. A pani? Też, też w samochodzie. No bo fajnie się jeździ, słuchając fajnej muzyki w domu. Tam najspokojniej. W pracy. A dlaczego akurat tam? Bo jakoś tak wypełnia tą ciszę w biurze. W samochodzie. Zdecydowanie w samochodzie. Bo najwięcej na tam czasu. Najmniej mi tam ludzie przeszkadzają. Najlepiej słucha się wtedy w tle. W domu to zawsze jest coś do zrobienia lub z kimś trzeba pogadać a w samochodzie. Nawet ktoś siedzi obok, jest cisza. W domu. W domu się najlepiej czuję. W swoim domu. W aucie. Bo tam mam najwięcej czasu i przestrzeni. I no czasu na oddech. Między pracą, domem, a szarą rzeczywistością. Właściwie w domu, bo jeszcze nie prowadzę samochodu, więc pewnie wszędzie. Nie mam telewizora, więc zawsze słucham radia. Nie wiem, może to jest kwestia przyzwyczajenia. W domu to spokojnie, można się tak odizolować i wypocząć słuchaczy, pytał o to Michał Szarek, ale dzisiaj, drodzy Państwo, radia można słuchać w zasadzie wszędzie, na całym świecie. Wystarczy tylko smartfon i dostęp do internetu. Co więcej, można słuchać tego, na co aktualnie ma się ochotę. Polskie Radio też to wie doskonale i o tym teraz sobie porozmawiamy w studiu redaktorka naczelna Agencji Kreacji Projektów Podcastowych Polskiego Radia, Marlena Borawska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu i dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry. Marleno, najlepsze życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Radia, no bo właśnie, podcasty no, są też nieodłącznym elementem radia dziś. Tak, właśnie słuchałam tych wypowiedzi y, sondażowych i muszę przyznać, że to auto mhm. jest też y, głównym miejscem słuchania podcastów, co ciekawe. Więc te przyzwyczajenia w pewnym momencie się stykają. Y, Także y, z badań wynika, że słuchacze podcastów to są osoby, które wykonują czynności domowe typu odkurzanie, zmywanie i, i robią to często w słuchawkach mhm. bądź wrzucają na telewizorze aplikacje i słuchają. Więc y, myślę, że tu jest dużo punktów y, styku. Tak, na linii radio i podcast. A gdybyśmy mieli znaleźć polskie słowo na podcast, to jakiego, jakie słowo by, jakiego słowa byś użyła? Oj, z polskim... Z polskim <grych> jest to audycja na żądanie. Mhm, tak, radio na żądanie, radio na życzenie, można, można tak powiedzieć, prawda? No i y, zadałem to pytanie przed przebojem zespołu y, y, Queen. Czy dziś podcasty, no to właśnie, to jest y, y, oczywista oczywistość to jest trochę przymus tego, żeby istnieć cały czas na, na rynku medialnym, czy to jest jakaś no, jakieś wspaniałe, wspaniała nowa możliwość dla rozgłośni radiowych. Podcasty, i, i to zawsze zaznaczam w takich rozmowach, zwłaszcza z, radi z radiowcami, to nie jest absolutnie konkurencja dla radia. To nie jest rewolucja, to jest ewolucja i wyjście naprzeciw oczekiwaniom, przyzwyczajeniom mhm. słuchaczy, którzy no, w tym pędzącym świecie mają coraz mniej czasu na to, żeby włączyć radio i posłuchać swojej ulubionej audycji, dosłuchać jej do końca, a podcast daje możliwość właśnie zatrzymania, włączenia, cofnięcia się i, i włączenia znowu play i wrócenia do tej treści, która na antenie przemija. Więc y, uważam, że podcasty są... Tą odnogą, która wręcz wzmacnia kontakt ze słuchaczem i y, wzmacnia y, pozycję radia, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy, no, jak wiemy, bardzo dużo czasu spędzają y, w świecie. Internetowym. Tak, kiedyś mówiło się o tym, że wyznacznikiem dobrej audycji było to, jak ktoś jedzie samochodem, słucha tej audycji, dojechał do celu, ale siedzi dalej w tym aucie, bo chce tej audycji dosłuchać. No, podcast daje tę możliwość, że można wcisnąć pauzę, można wysiąść, załatwić sprawę, jeśli to jest sprawa niecierpiąca zwłoki, i wrócić do tego podcastu, do tego słuchowiska audycji, czym czymkolwiek ten podcast jest no, po później. Choć teraz po słodze, bo mi się często zdarza, że słuchając jedynki jednak y, trudno mi <głos》> siąść z auta, bo muszę dosłuchać do końca, mimo że wiem, że to jest w podcaście, ale jednak te radio na żywo nadal ma taki urok i, hmm. i, i magię tego, że ktoś teraz do mnie mówi. I to jest naprawdę super, ale jakby no, ten świat pędzi i to audio, wideo na żądanie dominuje. No, no dominu tak, to samo dominuje. się dzieje przecież w świecie seriali i filmów. Wiemy, serwisy streamingowe też mają wielką popularność. Dla mnie jeszcze y, wspaniałą rzeczą w podcastach jest to, że pamiętam, kiedy zaczynałem swoją pracę w Jedynce jako reporter, zrobiłem świetny materiał i czekałem, jak ten materiał pójdzie na nie. Trzy minuty, ten materiał został wyemitowany i pyk, zniknął, poszło, jest historią. Podcast daje tę możliwość, że można tę historię zatrzymać, wrócić do, do niej, no i że ona będzie dostępna za rok, za pięć, może za pięćdziesiąt lat także. Dokładnie, zostawia ślad w internecie, który jest przyszłością. No mhm. Jesteśmy teraz w czasach sztucznej inteligencji i tak dalej. Więc ta możliwość odsłuchu, właśnie powrotu, cofnięcia się w czasie, to jest troszeczkę taka książka, do której możemy mhm. wrócić. Ale do tego jest to nasze ulubione słowo, teatr wyobraźni. Ja uważam też, że podcast daje, uczy w tym zwariowanym świecie, pędzącym, w otaczających nas mediach, obrazkach, wideo, jednak uczy uważności, koncentracji i, i to jest ważne w tym I świecie. I też buduje jakąś taką relację nawet z bohaterami tego podcastu, bo przecież no, bohaterami podcastów są przede wszystkim ludzie i ich historie, prawda? To musimy powiedzieć, co Polskie Radio w takim razie oferuje miłośnikom podcastów i, i słuchaczom. Polskie Radio, poza tym, co powiedziałeś, czyli przenosi audycje Polskiego Radia na strony, do streamingów, do, na Spotify, na YouTube'a i tak dalej. I można wrócić do naszych, waszych audycji, e, słuchając ich w sieci, w internecie. To poza tym produkujemy podcasty tak zwane oryginalne. Bardzo często są to podcasty tworzone w kooperacji z antenami. I tutaj ogromny uchwon. Między innymi jestem w radiowej jedynce um, do pani dyrektor Pauliny Stolarek Marat, ponieważ to jest osoba, która rozumie to, że czasy się zmieniają, i która dzwoni do mnie i mówi: Marlena, zróbmy coś razem, bo mam świetną audycję, ale za mało czasu anteno antenowego. Zróbmy to szerzej, zróbmy to. I takim super, świetnym, bardzo polecam podcastem jest podcast Wywiad Rzeka w który prowadzi Remigiusz świetne, Grzela. Świetne rozmowy. Tak, i to, to jest człowiek, który przede wszystkim potrafi słuchać. I, i, i to jest ważne, bo mówię, te podcasty uczą słuchać w tych, w świecie rolek, szorców. W pracowaniu, tak, tak, tak, tak. To jest jednak... taka, zatrzymać się na godzinę to jest, to jest sztuka, ale no autor dobrego podcastu czy dobry y, rozmówca, dobry dziennikarz to potrafi zatrzymać uwagę y, słuchacza, widza na, nawet na godzinę. Tak, rewelacyjnym podcastem i audycją jednocześnie radiowej jedynki jest nowy wspaniały świat Karoliny Korwin-Piotrowskiej czy kwestia sporna Leszka Jażdżewskiego. To są y, rzeczy, które widzimy też w statystykach, mhm. bardzo dobrze się słuchają, z tego co wiem, cieszą się ogromną popularnością na antenie. I to są takie podcasty, może mogę powiedzieć, seryjne, jeżeli one się ukazują co tydzień, no ale mamy też przecież mnóstwo takich autorskich podcastów na czele z Heweliuszem, Romka Jarka, który przecież jest dowodem na to, że właśnie podcast to jest, his, to jest przyszłość i wielka szansa na sukces. Jeszcze jedno słowo a propos Romka, bo yy, to jest troszeczkę niespodzianka, nie mogę zdradzić jeszcze o czym to będzie i, i, i zdradzić tytułu, Aha. ale Romek lada dzień yy, wypuści swój nowy podcast. Myślę, że będzie to równie mocne jak Heweliusz. I tutaj musimy postawić kropkę. Ale jeszcze jedno, jedno, dobrze, jedno dobrze. zdanie. Ostatnie. Chciałabym tylko powiedzieć, że dużo się mówi o mnie, o podcastach, o, o dyrektorach anten, ale chciałbym to podkreślić, że podcasty w Polskim Radiu to jest inicjatywa naszego redaktora naczelnego i prezesa Pawła Majchera. I to on zrobił ten ważny krok w stronę słuchacza i chciałabym złożyć Wam najlepsze życzenia i żeby Wasze słowa docierały do umysłów, serc i uszu. Obojętnie czy w eterze, czy w tak. słuchawkach smartfona, Wszystkiego na najlepszego. podcastach. Marlena Borawska, redaktor Naczelnej Agencji Kreacji Pro Projektów Podcastowych Polskiego Radia. Dziękuję Ci za wizytę. Dziękuję bardzo.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 Radio, a jedynka za cztery minuty będzie ósma. Jedynka Polskie Radio. Autopromocja. Radio, tu zaczyna się Twój dzień.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 Zachęcam. Olgiert Łukaszewicz, aktor. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Patryk Bedliński, zapraszam. Zablokowana jest Krajowa 62 między Wyszogrodem a Nowym Dworem Mazowieckim. W Goławinie na 175 km doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Stąd blokada. Można objechać miejsce z utrudnieniami lokalnymi drogami, m.in. przez Karnkowo, Załuski i Kroczewo. Są też utrudnienia w Warszawie na Moście Siekierkowskim. Na trasie napotkamy najprawdopodobniej Korek, a Państwo widzą to tak. Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć, że na trasie siekierkowskiej w Warszawie w kierunku Wawra jest stuczka kilku aut. Policja na prawym pasie tworzy się korek. A my prosimy o zachowanie ostrożności i oczywiście dziękujemy za tę wiadomość. 22 513 11 11 to numer telefonu do radia kierowców i tutaj czekamy na wieści od państwa prosto z trasy. Jeszcze w kwietniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje oddać do ruchu blisko 30-kilometrowy fragment autostrady A2 od Łukowiska do Białej Podlaskiej. Do końca czerwca zmotoryzowani będą mogli pokonać autostradą całe 65 km między Siedlcami i Białą Podlaską. Na od Łukowiska do Sfor trwają ostatnie prace, a to m.in. montaż ogrodzeń, siatek dla płazów, prace wykończeniowe na obiektach oraz nasadzenia zieleni. A fragment Sfory Biała Podlaska jest już ukończony. Autostrada A2 Siedlce Biała Podlaska będzie mieć dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu, a także rezerwą pod dobudowę trzeciego pasa. Autostrada ma w przyszłości umożliwić dojazd do terminala samochodowego w Koroszczynie.